Całe życie w slow motion. Tu radio, przepraszam, tu podcast. Nie tylko dla orłów. Witamy w dzisiejszym podcaście i ja i ona. Serdecznie witamy. Dzisiaj jest specjalny odcinek, ale całkiem zwykły. 500. Ale dzisiaj, pomimo tego, że 500 odcinek, to nie będziemy obchodzić jakichś jakich farm-farm, nie będziemy robić jakichś specjalnych przedstawień. Myślę, że to sobie przesuniemy za 9, za 8, za 7 miesięcy w zasadzie na październik, kiedy będzie tysiąc Dzisiaj chciałbym wam powiedzieć o e, marzeniach, które e, się spełniają. Taki jest dzisiaj e, tytuł, odcinka marzenia, które się spełniają. Pamiętacie może jak trzy e, lata temu siedziałem na e, stateczku, który pytał kanałem Panemskim e, e, i też wam mówiłem o marzeniach, które się spełniają wtedy na te marzenia. Czekałem dość długo teraz, troszeczkę, troszeczkę krócej. Zatem serdecznie witam Was w dzisiejszym podcaście. Ja i ona. To podcast nie tylko dla orłów. W osmicznej mikroskali Nasz świat jest taki mały Posłuszni tylko sobie Do nieba wznosimy głowy Kiedy te trzy lata temu siedziałem na stateczku To był taki podcast trochę emocjonalny 20 minutowy pamiętam Mówiłem o tym, że jak się coś zaplanuje, to, to, to, to, to, to, to, to fajnie było, żeby dążyć do tego i to spełnić. I, I żeby to wszystko do tego prowadziło. Żeby kierunkiem tego wszystkiego było spełnienie tych marzeń. Spełnienie tego, co się zaplanowało. Jak wiecie, byłem w takim związku, gdzie jedna strona tylko mówiła i tylko mówiła, nic więcej nie robiła. Więc, więc nie będziemy do tego wracać. Ale właśnie wróćmy do marzeń, które, które się spełniły wczoraj. Mówię szczerze, bo wczoraj tutaj przyjechałem. Przepraszam na mój głos, ale jest 6 rano. Tu się wcześnie więc Więc tak to wygląda. Tak to słychać w zasadzie. Słychać też w moim głosie jakąś radość i, i cieszenie się może coś w tą stronę. Zatem witam Was serdecznie w tym podcaście. No i cóż, mówiłem Wam, że nie będziemy dzisiaj sami że będę ja i będzie ona. Ehm, może jeszcze zostawię chwileczkę. Ehm, jak to się mówi? Ehm, no Niedomówień na sam początek. Ehm, mogę wam powiedzieć, że ma 22 lata. Mogę wam powiedzieć, że jest podobne do Moni Mogę wam powiedzieć, że ehm, śmiecha się i, i, i patrzy do mnie teraz. I może też jakiś moment w filmiku Rzucę wam i ci, co oglądają filmy, to już na pewno wiedzą, o co chodzi, a ci, co słuchają i dopiero potem zobaczą, to na pewno będą wiedzieć później. W każdym razie, w każdym razie jak już powiedziałem, marzenia się spełniają czasem trzeba na nie czekać dłużej, czasem trzeba czekać na nie krócej. W każdym razie o to chodzi, bo po co żyć, skoro nie ma się planów, marzeń, Żyję się tylko z dnia na dzień, po to tylko żeby chodzić do pracy, przechodzić z pracy, kąpać się, jeść, no inne rzeczy, więc, więc mówiłem, może na początku nie chcę, ale jakoś mnie taki nastrój właśnie lekko refleksyjno-depresyjny, no, ale taki depresyjno- no, taki pozytywny jakby, no, że, że, że ludzie są, wie co są, ale ja jestem inny i, i robię to, co lubię, więc, więc, więc tak to wygląda. Zaczynam mój podcast. E, Moment, że jeszcze raz, prawie tak. E, no jest ok, jest ok, jest ok. Jestem wciąż w Kostaryce. W Kostaryce, w Kostaryce. Jestem wciąż e, w pięknym kraju, ale jestem zupełnie z innej strony. E, jestem po stronie Karaibskiej, e, na samym, na samym prawie koniuszku przy granicy z Panamą więc przejechałem ładny kawałeczek przedwczoraj, nie wczoraj no i tyle no i wciąż wam nie stracę kim jest moja 22-letnia 500na współprowadząca um, zatem jeszcze wam zostawię w niepewności przez chwileczkę um, udam się na mały tur może coś się uda wygadać może coś się dowiecie a ja cóż, jeszcze zostawiam czas w No, bo nie można takiego tak wszystkiego od razu sprzedać. W każdym razie witam Was bardzo serdecznie w lekko pogmatwanym początku podcastu numer 500. Pora 6.05. 305. O, wcześniej się powstaje jak wspomniałem, ale jakże wrześko fantastycznie. No, i te widoki, i ta te dżungla, i za moimi plecami ta przystojna, urocza mój hermosa hermana beintej anios czyli jak już wspomniałem 22-letnia. nie lubię od szóstej nagrywać bo język wyszok końca więc y, zrobię sobie małą przerwę kupię herbatę, zjeść się na nie i wrócę do was i wrócę do was, wrócę do was. za chmielu za lasami za górami, za chmurami, siedzi sobie ktoś, mówi takie coś, nie tylko dla Orlu. Now, uh, I told you guys that uh, we're gonna talk about the reasons why they're here. I mean, really she's been here for 15 years now. These guys are on almost 10 years. And the Lila here only 4 years. okay? Four different stories, but the end is the same. These animals they went orphans. So what? They didn't spend this one year with the mother. Okay? By not having that privilege, what? They don't know how to survive. Okay? They don't have the education, the training, the knowledge, whatever you can call it. They don't have it, at all. And this is the hit of reality that I'm going to give you right now, you guys. The major problem of the sanctuary will be babies. Every single baby that we have here, that we received, that it was rescued, people brought it here, is going to be, stay here forever. There's nothing that we can do about babies. Okay? There's no way that we can replace that education or a human teaching a, a baby about how to survive. Right now it's impossible. Okay? These guys were babies a long time ago and here they are. Okay? I'm telling you this because right now we're going to the nursery. We're going to see baby socks. Right? But remember, those babies, they're going to be here forever. Okay? Zwiedzam świat, zwiedzam cały świat, toczy się jak chmury, mieszkańcy wielkich miast. Zwiedzam świat, zwiedzam cały świat, unoszy się jak balon, burbanychę przez nie. Witam serdecznie. Um, lunch przejdę do opowiadania o wszystkim, co mnie spotkało przez ostatnie 5 godzin, to powiem o zupie szparagowej, która jest najlepsza na świecie. Najlepsza. Sopade Asparagos. Po prostu poszedłem po dokładkę. Oczywiście wszystko po hiszpańsku. Zamówiłem. No bo w cenie mojego biletu, że tak się wyrażę, jest y, siadanie, jest lunch, jest spanie. Bo spędziłem tutaj noc y, całkiem sympatycznie. Y, no nie jest to tania przygoda, ale tak jak powiedziałem, na marzeniach się nie oszczędza. Na marzeniach się. Nie, na marzeniach się spełnia i, i to jest y, właśnie to, co dzisiaj mnie spotkało i, i, i spotkały mnie też. Y, potwory, o których powiem Wam za, za chwilę. Już jestem bardziej spokojniejszy niż rano, o tej szóstej już jestem bardziej półkładany, już wiem, o co wszystko chodzi, więc dzisiejszy podcast właśnie um, z leniwcami. Z leniwcami. E, z Buttercup, czyli z pierwszym leniwcem, który tutaj się znalazł. E, Judy przygarnęła go, ktoś przyniósł i i od tego się zaczęło 22 lata temu i właśnie Judy nie Judy, Buttercup siedzi koło mnie po lewej w koszyku widzieliście to na filmiku taki leniwy, leniwiec ale leniwce wcale nie są leniwe powiem wam potem wszystko więc dzisiaj wszystko o leniwcach, wszystko dla nich wszystko o nich i wszystko co wiem, powiem wam za chwilę o całym turze, który się nazywa Insiders Tour czyli taki troszeczkę więcej rzeczy E, więcej rzeczy e, można zobaczyć za, wiadomo, za troszkę większą cenę, ale naprawdę warto, warto, warto. Zastanawiałem się trochę na początku, bo skasowali mi od razu milion euro albo 2 miliony dolarów, jak kto woli i mówię, kurde, no nie wiem. No dobra, okej, okay, dobra. Przed chwilą powiedziałem, że na marzenia się nie oszczędzę, ale mówię, okej, okay, ale teraz nie żałuję naprawdę ani momentu ani euro, ani dolara, ani nic i naprawdę fantastycznie i nie wiem, może tu kiedyś wrócę, może nie ale na pewno polecę innym żeby przylecieli tutaj i przeżyli to samo co ja zatem kończę moją zupę szparagową najlepszą na świecie kanapkę sobie mówiłem, też z tym tymczykiem i jakiś piciorek, wszystko w cenie Um, więc, więc, więc, więc. Więc tyle w kolejnym wejściu, i trzeba się w końcu rozkręcić, co nie? I zaraz opowiem Wam o wszystkim. Serdecznie witam Was ponownie z łóżka. W ostatnim łóżku dobrze mi się nagrywa. I tych łóżek już... ile miałem? Tu tu tu tu i to jest piąta e, Ciężki dzisiaj dzień, jak słyszeliście godzina szósta wstałem, szósta pięć teraz jest y, po ósmej, ale ja już się położyłem do łóżka i pobąbię w moją gierkę na iPadzie SimCity oraz y, w Boom Beach Czasem muszę codziennie sobie troszeczkę, z pół godzinki się, nie powiem, że odstresować, ale lubię, lubię, lubię, lubię nowe gierki. I w sumie po to iPada, żeby trochę pobombać, bo, bo lubię, bo po prostu i tyle. Zatem męczący dzisiaj dzień, ale taki pozytywnie męczący, wspaniały dzień pierwszy w Sanktuarium Leniwców, bo to się tak nazywa sloth Sanctuary i te moje, tak sobie raz, dwa, trzy, cztery, tu, tu, tu, tu jakieś 15 minut, może, może troszkę więcej nagrywania z pierwszego dnia trzeba podsumować i jutro następna część tak sobie powiedziałem ale muszę wam powiedzieć, co się dzisiaj działo, tak od początku, bo bardzo leniwie, naprawdę zaczynaliśmy ten podcast i nie mówiłem wam, nie mówiłem wam, nie mówiłem, i nie mówiłem pierwsza wejście, nic Drugie, nic, trzecie takim głosem. No, w sumie nie wiem, czemu ja tak cicho nagrywałem. E, bo sobie to odsłuchałem przed chwilą w słuchaweczce mojej i tak cichutko. O, troszeczkę lekko ziewam, ale przymknąłem rękę ustami. E, tak jak mówiłem, w Finlandii tego nie robię. Się, jestem dobrze wyrowanym mężczyzną w ślewieku. E, co chciałem powiedzieć o oko mi też swędzi? To znaczy, trzeba już i spać. Um, no, i to jest e, marzenie. To jest e, miejsce, gdzie chcę być. To jest miejsce, gdzie jedno z trzech miejsc, które jakby tworzą no, mój tajemniczy, można by powiedzieć bermudzki trójkąt. Bo zaraz koło bermudów też będę wracał. E, będę leciał gdzieś samolotem. Więc cholera wiem, może mnie szlak trafi. I każdy podcast będzie podcastem ostatnim Chociaż jeszcze tych punktów Jak już powiedziałem e, Będą trzy takie naprawdę Key points to się mówi po angielsku Czyli po polsku Możemy powiedzieć kamienie węgielne e, Bo jest właśnie tu W Kostaryce i jeden W kraju niedaleko drugim Jest taki drugi punkt I w kraju cał. Co to taka osuje? Coś mi tu łazi. Hmm. Ciekawe dźwięk. Tak jakby mi tu coś łaziło. Nie, to nie łóżko. Nie wiem, no coś mi tu wlazło w pokoju i pewnie jakieś szczura albo coś, nie wiem. Może ptaszor? Słyszeliście, tak dzisiaj cicho mówiłem, ale ptaszory tu są fantastyczne. Mi tutaj troszkę szumi klima. Bez klima właśnie nie da. Nie wiem, czy słychać, czy nie, ale nagrywam teraz, leżąc w łóżku, jedna ręka poka tu ścianę. Ściana łazienki. Pokoje może nie są za wielkie, ale są przyjemne, fajne. I tych pokoi, pokoje są chyba cztery tylko. To są właśnie i tylko cztery, że tak powiem, razy dwa, osiem osób mogą przyjąć dziennie na takie właśnie, to się nazywa insider tour, bo jest buttercup tour. To jest takie Um, przyjeżdżasz, płacisz chyba 30 dolarów i po prostu jesteś na takim jakby zapoznaniu. Przepraszam coś, siwanie, um, idziesz tam do takiej sali, hali i to jest to, co słyszeliście, co przewodnik mówił, dlaczego leniwce tutaj przechodzą. Bo są samotne. Bo większość leniwców, które tutaj przychodzi, Um, oczywiście nie sama um, Jest um, po wypadkach um, Ma stresa Muszę wam powiedzieć troszkę o leniwcach Potem znalazłem bardzo fajny tekst um, Z internetu z panem Wojtkiem Ale to zaraz um, potem puścimy um, um, Leniwce Powiem wam tak, powiem wam wszystko co wiem o leniwcach Bo to jest dość długie I przepraszam, że podcast, który się dzisiaj może wyciągnie troszeczkę Ale dzisiaj jest pięćseta więc może 50 minut, 500 milionów sekund, zobaczymy jak to wyjdzie. W każdym razie chciałbym wam powiedzieć wszystko, co wiem. Ehm, na końcu wam powiem tego wejścia, dlaczego leniwce, ale powiem wam tak. Ehm, leniwce to są takie stworzenia, w zasadzie są dwa rodzaje leniwców, trzypalczaste i dwupalczaste. Ehm, buttercup, który jest tutaj nade mną, mniej więcej w koszyku siedzi. To jest leniwiec trzypalczasty. A dwupalczasty to jest taki świniaczek. Bardzo ładny, sympatyczny. Jak zobaczcie sobie na filmiku, który powinien już się pojawić albo zaraz się pojawi, bo tutaj internet jest trochę cienki. Przepraszam, nie mam no zmęczony. No i jak wrzucisz na Vimeo, to on jeszcze mieli, mieli, mieli, mieli, mieli, mieli, mieli, mieli. Potem sobie linka ściągam i wklejam. W każdym razie idzie to jak krew z nosa. Ale do rzeczy. Bo gadam i gadam już. Pół godziny będzie niedługo, a tutaj nic nie wiecie o tych lenistach. W każdym razie tak. Jest to miejsce tutaj w Kostaryce, na dole, nad, można powiedzieć, zatoką to jest Morze Karaibskie, tak powiedzmy. Gdzie 22 lata temu mieszkali tutaj Amerykanie. Taka sobie para amerykańska. I on był takim, można powiedzieć, entuzjastą etnologii, ekologii i zwierzaków. I po prostu leczył też zwierzaki. Ona była jego żoną po prostu. No i kiedyś znaleźli, ktoś tam znalazł te 22 lata temu leniwca. Zresztą Jeff Wam wszystko chyba powie. Wrzucimy zaraz Jeffa też, pomagam Wojtku może. Ja sobie w tym czasie zrobię taką wirtualną przerwę. Jeff jest, czekaj jak to się mówi po polsku, wnukiem. O, wnukiem, wnukiem, wnukiem. No i ktoś przyniósł tego lenicza, żeby go tam wyleczyć, bo wiedział, że oni tutaj są lekarzami i, i leczą no i przyniósł i w sumie nic o leniwcach nie powiadomo, bo w leniwce jakby w domowych warunkach się nie osiedlają, nie są zwierzakami domowymi i w zasadzie myśleli, że on umrze może za pół roku, za rok i tyle. A tutaj baterka pokazało się, że 22 lata już żyje. No i fama się jakoś tak powolutku rozniosła, że tu są ludzie, którzy leczą leniwce, no i ktoś tam przyniósł następnego, następnego, następnego, następnego, następnego. I po tych 22 latach tych leniwców jest tutaj chyba 175. Oczywiście niektóre zdechły, niektóre umarły, niektóre zginęły, niektóre uciekły. E, też się niektóre mnożą, też to tak jest. E, ostatnio właśnie tutaj rozmawialiśmy dzisiaj. E, zaraz wam powiem wszystko. E, um, chyba będę na takim długim, bezdechu to wszystko mówił, bo jest tyle rzeczy do powiedzenia. Chciałbym zrobić dwa podcasty, ale ch chyba masz, machnę jeden dłuższy i Marcin, który mi mówił, że on dojeżdża do pracy pół godziny, więc muszą być pół godziny, pół godziny. Więc Marcinie, przepraszam, jedź bardzo powoli, albo jedź na przykład przez Dockland, przez, przez Castle Forbes do pracy zapraszam. Jestem Marcin, którego tam ostatnio podrabiałam głos i taki on taki małżony głos. Znaczy nie to taki trochę był ten głos taki. W ogóle ostatnio dziś konkladowcza mam te podcasty. Próbuję wam wytłumaczać wytłumaczyć, jak robię maszczurki, jak robię kaczki, jak robię inne zwierzaki ja ja i ostatnio przesłuchałem, że jestem prawie jak pan Michał Skomiński. Też on tak wszystko wam opowiada. A może pan Michał na koniec pójdzie, zobaczymy. Dzisiaj jest dużo zapożyczeń i, i takich podkładów ródnych. W każdym razie Zwiedzam Świat. Zwiedzam Świat to jest piosenka, która dzisiaj od tygodnia za mną chodzi, to piosenka po prostu fiszem adę. Zwiedzam Świat z mikrofonem E, tak jak śpiewali e, fantastyczna piosenka, nie może mi wyjść z głowy i w ogóle cała płyta Mamut jest prawie fantastyczna no ale cóż, taki mały wyjątek w podcaście numer 500, bo powinny być podcasty, piosenki po hiszpańsku, a tutaj po polsku ale I piosenka idealnie pasuje do mojego podcastu i do mojego profilu i, i w ogóle siedzimy w głowie, ale no kurde no gadam i gadam i gadam w końcu nie gadam o, o najważniejszym e, Michała Wójcika pozdrawiam. Przepraszam. Tak by się skojarzyło i przypomniało. Nie z leniwcami, tylko jakoś tak. Akurat Wojtek będzie za chwilę, a tutaj Michał Wójcik. Taki mały Wojtek to pewnie Wójcik albo odwrotnie. No i te leniwce zaczęli przynosić, przynosić, przynosić i tutaj ich jest dużo wuchta. Ale jak te leniwce się tutaj yy, znalazły? Dlaczego ludzie je przynieśli? I to wszystko właśnie na tym spotkaniu, tym półtora godzinnym, nam powiedzieli, bo to pierwsze spotkanie Battle Capture to jest takie właśnie, zapłacisz czy sidolców i jest krótki opis, pokażą ci trzy leniwce, potem pokażą ci klatkę z siedmiała małymi dzieciakami i potem sobie możesz robić co chcesz, ale nie możesz tam wchodzić gdzie ja wszedłem, bo za tą moją wycieczkę się płaci trochę więcej, trochę dużo więcej, no ale za to masz wejście właśnie do lekarza, do klatek, możesz karmić te leniwce, możesz się tam z nimi poprzytulać i najlepsze są małe leniwce, takie dwu, trzy miesięczne, które są w takich małych korytkach, prawie po lodach, to też zobaczycie na filmiku, po prostu kosmos. Kosmos i to był chyba moment dzisiaj, kiedy wszystko mi puściło, jakby te wszystkie napięcia zeszłoroczne i to wszystko, jak, jak zobaczyłeś takie stworzenia, które wyciągają do ciebie te Patykowe ręce z tymi ogromnymi pazurami i to wygląda prawie jak takie zwyczajne polskie dziecko, można by tak w ogromnej przenośni powiedzieć, bo one potrzebują ciepła, chociaż tam Bertrand powiedział nam, żeby ich nie dotykać, no ale one do ciebie wyciągają te ręce i ci dotykają i ci grabią i w ogóle i chcą tam w ogóle wszystko robić, no i trudno ich nie dotknąć, więc, więc no ale zobaczycie wszystko na filmiku. Fantastyczne przeżycie i prawie każdych pieniędzy można by... Jest to farte każdych pieniędzy, bo jest to niesamowite. Więc można było leniwce karmić, można było leniwce tam sobie podotykać, można było pogadać po prostu z nimi, posiedzieć, bo mieliśmy dużo czasu. No i poszliśmy też do szpitala, gdzie szpital jest jakby takim miejscem, gdzie te wszystkie leniwce się leczy. Ale, ale... Większość rzeczy, które tam mają, to są z dotacji takich, że ludzie jak na przykład mają jakiś rentgen, którego nie używają, albo mają jakąś tam maszynę inną, którą nie używają, ale zresztą też ta kasa, która im tutaj płaca za ten bilet, to też im wspomaga, bo tak jak powiedziałem, są cztery pokoje, dwójki, no i powiedzmy, jest tych osiem osób maksymalnie dziennie, ale dzisiaj chyba było nas pięciu tylko, więc, więc widzicie ale co śmieszne właśnie powiedziałem były na takim przy aparacie rentgenowskim są takie właśnie jakby lampy do podglądania zdjęć rentgenowskich co się zrobiło i widziałem kamienie nerkowe leniwca zresztą zrobiłem zdjęcie, zobaczycie na Flixze więc jak ja jakby można tak powiedzieć po staremu koincidencja bo mi też tam siedzę jakby trochę w nerach różne potwory i byłem teraz przed wyjazdem na badaniach i teraz jak przyjadę znowu muszę iść I szlak by to trafił mi ciągle, mi coś jest, więc tak jak powiedziałem, mi coś jest i temu leniwcowik którego widziałem na zdjęciu, też coś jest i mamy to samo, więc, więc jest ciekawie. Porobiłem zdjęć dużo, no zobaczymy co z tego wyjdzie, bo wszystko porobiłem na gopro się muszę to ściągnąć na iPada i sobie przeglądnąć ale jest tego wuchta, wuchta, wuchta i muszę wam powiedzieć właśnie dlaczego leniwce tutaj przychodzą to nie jest tak, że ludzie je zabijają to nie jest tak, że e, psy na przykład wskakują na drzewa i zagryzają, albo potrącają je samochody albo cokolwiek e, to nie jest główny powód dlaczego leniwce się tutaj znajdują muszę wam powiedzieć, że leniwce jak się bzykają no to ojciec bzyknie pan bzyknie panią i spierdala i tyle, nie ma go Leniwce wbrew pozorom potrafią być szybkie Leniwce wbrew pozorom Jakie są dwa samce Potrafią się dość gwałtownie e, Trzepać Tęgo łapą, tego łapą, tego pazurem tego pazurem, to trwa jakieś tam 10 sekund, 15 Ale podobno jest e, niezwykły owrotek Naprawdę Dzieje się, dzieje W każdym razie a może jeszcze Davidatem Attenborough Dzisiaj wrzucimy, bo też mój ulubiony Człowiek Znawca natury też może by Dzisiaj coś powiedział o leniwcach, tylko po angielsku o, o, widzę się Przepraszam, śpiący Już jestem e, e, Więc No jak pan bzyknie panią, no to jest Koniec spraw rodzinnych No i mama musi się zajmować małym i problem jest taki, że leniwiec do momentu mniej więcej jak skończy rok jest przyczepiony do matki do tego czasu patrzy co się dzieje uczy, co się, uczy tego co się dzieje no i można by powiedzieć jest przywiązany do matki na stałe chociaż wiadomo, że, że jest jakby samodzielnym zwierzakiem jeśli chodzi o jakieś jedzenie albo coś bo czasami sobie tam styczuszka pociągnie, albo różne inne rzeczy, albo kubkę zrobi. No ale przez ten rok, rok, dwa miesiące jest przyczepiony do mamy i uczy się od niej wszystkiego. I właśnie. Leniwce są takie stworzenia, że lubią sobie chodzić czasem na skróty ym, i widzą na przykład taką linię, która idzie z jednego drzewa do, na drugie drzewo, no i sobie idzie, idzie, idzie bo widzi na tom, tym drzewie liście no i trzyma się drzewa jedną ręką na tą linę ja właśnie nawet tak robię teraz wziąłem tą rękę i tak zaciskam i drugą ręką bardzo mówiąc szczerze opowiadam do was wizualnie, bo to, to o czym mówię to robię Och, ten podcasting to dziwna rzecz jest no i on chwyta się, tylko nie stanie się ze mną to, co się chyba, żebym łapę do gniazdka wsadził Właśnie, bo ta lina to jest w przewód linia wysokiego napięcia i po prostu leniwiec dotyka jedną ręką drzewa, drugą leniwce, leniwiec dotyka prądu, no i go trzepie. I matka zazwyczaj ginie, mały gdzieś tam w tym szoku spada na dół i ludzie znajdują takiego leniwca i przynoszą do tego właśnie slow sanctuary. Ale właśnie taki leniwiec, który na przykład jest oddzielony od matki wcześniej niż ten rok, rok, dwa miesiące, to nie jest w stanie w zasadzie nic sam zrobić. Tak jak słyszeliście wcześniej po angielsku, ten kto umie, ten umie, że te leniwce zostaną u nich do końca życia, bo nie nauczyły się żyć. Te może, które właśnie gdzieś tam na samym końcu to są szanse, ale oni powiedzieli tutaj, że chyba na te 180 leniwców, które ostatnio tam jakiś czas mieli, to chyba 5 czy 6 tylko wypuścili, bo, bo reszta po prostu jest, no nie wie, no nie nauczyła się, no i tyle, no jak nie umie, no to nie umie i tyle, koniec, kropka. Przychodzą do nich też ludzie z leniwcami, które na przykład właśnie, leniwce mają coś takiego, że siedzą całe życie na drzewach, ale jedyną rzeczą, którą robią leniwce na ziemi, to siku i kupę. O tym wam powie David Attenborough na samym końcu. A może go podłączę do wideokastu, Nie wiem czy jak to z prawami autorskimi muzykę mogę, ale wideokasty chyba nie. Eee, właśnie. Zobaczymy. W każdym razie Leniwce zrobię zrobić ciku albo kupę. Raz na tydzień. Raz na tydzień eee, To pan chyba Pan z wam powie później. Eee, nie przedstawiałem tego materiału, ale wiem, że coś takiego mam. Ściągałem to. I raz na tydzień sobie schodzą i robią sobie siku kupę i potem blub, blub, blub, sporo tam na drzewa. I właśnie jak są takie na, na dole, no to czasami jakiś pies przyleci albo coś i je tam urze albo coś. Więc czasami są, tutaj widziałem leniwce bez nogi, bez ręki, bez ucha. Takie po prostu w gipsie zamotane i, no i siedzą w tych klateczkach, no i tyle. Trochę to smutno wygląda, bo te klateczki są takie klateczki, że nie mają jakby ani traweczki, ani nic, ale mówili, że Leniwce w niewoli dostają trochę kociego rozumu i bardzo chcą się bzykać. I takie jak w sumie leniwce nie są w parach, nie, nie, jak mieszkają na świecie na drzewach, to jest matka i syn na przykład przez ten rok, rok dwa, miesiące, trzy. Ale ojciec, jakby tak jak powiedziałem, robi swoje i spierdala. A tutaj te leniwce wbrew odwrotnie. Lubią być razem, na przykład. Tutaj były takie cztery leniwce, gdzie mieliśmy na tym pierwszym turze dla wszystkich, po prostu śpią razem przytulone. I on i ona, on i ona. W sumie chciałem Wam to puścić wszystko, ale jest tak dużo tego materiału, który sobie właśnie przesłuchałem i nagrywałem z tego, tego że nie, że to nie ma sensu. Lepiej, żebym ja wam to wszystko streścił szybko i odpowiedział, chociaż streścił szybko słyszycie, jak w dzisiejszym podcaście strasznie wolno to wszystko się rozkręca, ale to tak trochę przypadkowo wyszło, że tak cicho i wolno mówiłem i tak rozkręcałem e, wolno. E, więc, e, więc mówię, tych lenistów uszkodzonych jest tutaj troszeczkę. E, jest troszeczkę takich właśnie porzuconych, które są całkiem zdrowe, oprócz umysłu. No i tak jak wam powiedziałem, że dzieci malutkie, które tutaj w tych inkubatorach yy, czasami się rodzą albo te, które mają 2-3 miesiące rewelacja, po prostu rewelacja Okej, okay, duży leniwiec czy palcasty jest brzydki jak kupa prawie ten, czyli buttercup ale ten świniak to jest po prostu dorany Przełoż najpiękniejsze zwierzę, po prostu prawie jakie może być, tak słodkie i te oczy takie wielkie patrzące na ciebie, takie Ojej, naprawdę, aż się rozczuliłem, powiedziałem wam, że wszystkie moje nerwy i wszystkie jakieś inne rzeczy, które budowały się przez rok przez Grażynkę i nie tylko poszły w cholerę właśnie w tym momencie, więc chcecie się odstresować, chcecie odpocząć, jedźcie na koniec świata do Kostaryki, tutaj do Slough Sanctuary. Eee, właśnie, jak się nazywa to miejsce Nawet nie wiem zapomniałem. Hmm, przypomnę sobie W każdym razie znajdziecie hmm, Można kupić film na DVD eee, Można dużo gadżetów o nich w sklepie kupić hmm. Hmm. Dobra, chyba pójdę jednak trwać zaraz hmm. Skończę montować i Albo rano I tyle w każdym razie dzieje się, dzieje, zupa szparagowa zjedzona, rewelacyjna zupa szparagowa. No i tyle dzisiaj chyba. Wrócę do Was, wrócę jutro do Was. Aha, muszę Wam powiedzieć, że przed tym turem mieliśmy spływ kajakowy kolejny. No to może było troszkę inaczej tym razem, ale po dżungli popływaliśmy, bo tutaj jest morze zaraz i tutaj są takie jakby, jak to się mówi, lasy namorzynowe, ale też takie dżunglowe trochę lasy. Jak byłem w Panamie, to właśnie na takich, pływaliśmy łodzią po takich lasach namorzynowych i widzieliśmy leniwce. I gdzieś tam zewką szukaliśmy tych leniwców podświadomie. Pozdrawiam tutaj Ewkę bardzo, bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Jej syna Hugo, Ewka tak, ma pięknego syna, więc Ewcia, pozdrawiam Cię, nie wiem czy to słuchasz czy nie, ale w każdym razie dzięki Tobie tutaj też w to miejsce przyjechałem. Razem tu mieliśmy być, no ale byliśmy z drugiej strony granicy w Panamie, całkiem, całkiem, całkiem niedaleko, więc trudno, nie udało się, ale samemu po latach przyjechałem, więc więc jest dobrze, jest dobrze, trzeba mieć jak powiedziałem na samym początku marzenia, trzeba mieć plany i trzeba je realizować tak, trzeba je realizować bo po to jest życie, za krótkie jest życie żeby się pierdolić w jakieś, nie wiem, inne rzeczy bezsensowne tak czy owak, zawsze nowak e, mówię wam o tych leniwcach i mówię wam, że jest świetnie mówię wam, że coś mi łazi w pokoju komary tu są, muszę wam powiedzieć, że są komary, dziabnęło mnie znowu coś w nocy i mam takie coś dziwnego mam na nodze, znaczy nogi mam bardzo, bardzo opalone, a w miejscu, gdzie mnie dziabnęło mam jasne. I bomba zszedł, a jasne zostało, więc nie wiem, czy mam jakieś coś tam. W każdym razie, w każdym razie, w każdym razie... Ślad jest. No, co tu jeszcze? A, po tej dżungli pływaliśmy tą łódką. I fajne naprawdę robiłem trochę zdjęć, fajne, takie wiszące bananowce, wiszące różne inne potwory, yy, igłany. Były leniwce też na drzewie, wysoko. Dwa sobie siedziały i coś tam do siebie krzyczały. Leniwce w, ogóle, leniwce w sumie w ogóle dźwięków nie wydają, ale tylko w momencie takim godowym, tak piszczą, tak coś w tym stylu zresztą usłyszycie, chyba nagrałem to nie wiem czy, czy, czy, czy buttercup coś nam krzyczy w każdym razie, aha, bardzo lubią liście hibiskusa i kwiaty hibiskusa więc buttercup tutaj jest buttercup to jest, można po polsku powiedzieć łyżka masła albo łyżka pomaśla, albo łyżka do masła buttercup albo coś w tym stylu, nie wiem czy to ma jakieś inne tłumaczenie musiałbym sprawdzić Hmm, jakieś takie może pieszczotliwe, no bo kto by Lenisa nazwał łyżka masła, no albo coś, więc coś musi być na rzeczy. Coś musi być na rzeczy, jak ktoś zna angielski, tak super bardzo. Bo ja znam tak średnio bardzo. Znaczy dogadam się, zrozumiem wszystko, a czasem mój akcent jest, jak mam małego stresa, czasem gadam jak podłuczony, ale normalnie Wszyscy mówią, że mówię bardzo dobrze, więc, ale to zależy też od sytuacji, bo jak jestem, no nie, nie że zestresowany, ale czasem gadam rewelacyjnie, a czasem gadam jak potłuczony. Całkowicie nie wiem, dlaczego, ale tak, tak czasem mam, więc... więc, Aha, jeszcze, przyjmę, jeszcze paniąkę pozdrawiam tak, tego, co tam pisze, te głupoty. On tak wygląda też jak leniwiec. więc tak podobny jest. W każdym razie, co chciałem powiedzieć, no, że tych leniwców tutaj jest dwóchta. Byłem w szpitalu, byliśmy w tych klatkach, byliśmy coś zjeść yy, i wszystkie leniwce gdzieś tam są pozamykane, ale tylko ten buttercup jest tutaj w takim wielkim, ogromnym koszu. Zresztą widzicie na, na zdjęciach i na filmiku. I tak w zasadzie, jakbyś chciał se pójść, to byś poszedł, bo by szedł z tego koszyka i sypolasł z cholerę. Yy, no i tyle, no i tyle, no i tyle. W tym wejściu myślę, że ile można, ile ją tu nagrywam. Nie mam 2 ileś minut o tej podcast będzie dzisiaj mentalnie chory, bo będzie chyba miał miliard tych minut, 50 obecnie zmieścimy, bo powiedziałem, że że nie chce mi się robić dwóch odcinków i tyle. Tak to wygląda. W każdym razie.. Punkt pierwszy można powiedzieć zaliczony mojej wyprawy po po 18 odcinkach w końcu dojechałem. Żeby się dostać do punktu drugiego, będzie nam potrzebne odcinków eee, jeszcze pojadę tu, tu, tu, tu, tu, tu. Może z 4, może 5. Więc e, zmienimy kolor ikonki. Bo była biała, teraz czerwona, teraz może będzie niebieska. Eee, taka zawsze dowiedziński wszystko ma graficznie, ładnie porobione. Eee, więc ikonka w podcaście, zrobimy ją teraz niebieską. A na samym końcu zrobimy co tam jeszcze, może być zielona. O, bo ostatnia ostatnia, chciałem, właśnie nie mogę powiedzieć, gdzie jadę, ale ostatnie miejsce jest teoretycznie bardzo, bardzo, bardzo zielone, chociaż nie może być chyba bardziej zielone niż ta dżungla, po której rano pływaliśmy łódką. Więc zobaczymy, jak to będzie. W każdym razie rewelacyjny dzień, jestem pierońsko zmęczony, idę spać, ósma 99 już jest i czas się położyć i zasnąć, bo o, mówię, wcześniej wstaję i wcześniej się, e, wcześnie się budzę. Powiedziałem wam 6.06, więc e, czas na sen i bombie troszkę w gierki, ale nie za dużo, bo, bo już nie mam siły i wziąłam już i, i tyle, może oddamy głos panu Wojtkowi No bo Pan Wojtek jest miły, fajny, sympatyczny Ja Was zostaję z Panem Wojtkiem Może e, Może innych chłopaków też wrzucę i, I Michała Sumińskiego Na końcu, bo on jest też fajny I zobaczymy jak to wszystko się Ułoży I, i, i dasz musi padać Bo tutaj mówili Wczoraj dokładnie o godzinie e, 18 jeszcze to zostaje Dwie noce no tu pada o 6 deszcz, mówili, żebym nigdy nie wychodził po 6, bo między 6 a 6.15 przechodzi deszcz taki, że urywa wszystko, więc rzeczywiście wczoraj taki był, dzisiaj też taki był, ale nagram go później udało, nie, dzisiaj. Zatem do usłyszenia i wracamy po chwili, chociaż dla mnie to będzie długa noc, dla was to pewnie Kilkanaście sekund, ale to jest tajemnica podcastingu, że wszystko da się zrobić i czas tak w zasadzie nie ma tutaj znaczenia. Wszystko jest płynne, wszystko pantarei, tak jak ta rzeka, która, która tutaj też płynie obok, więc wszystko na zdjęciach zobaczcie sobie, wszystko na filmach zobaczcie sobie i jest dobrze, jest świetnie, jest fantastycznie i są leniwce. Można dotknąć, można się sfotografować z przytulaniem gorzej, bo nie pachną najlepiej te potwory, więc... więc um, ale jest ok, Jest okej, okay, jest ok. Papa mi się śmieje, chociaż późno już zmęczony jestem. Zatem Marcin przepraszam, że musisz jeździć po mieście trzy razy, ale dzisiaj podcast najdłuższy na świecie. Zatem do usłyszenia. Wracamy po reklamach i po różnych innych zajawkach. O, dobra. Y, no, do usłyszenia przepraszam, przepraszam. A teraz dr Andrzej Kruszewicz, który mimo że jest najbardziej zakochany w ptakach, to jako dyrektor warszawskiego ogrodu zoologicznego nie może pomijać innych stworzeń, które są pod jego e, opieką. Opowie o leniwcach w warszawskim zoo pojawiły się leniwce. I to nie byle jakie leniwce, bo dwupalczaste przyjechały do nas z ogrodu zoologicznego w Dreźnie, a więc urodziły się w Niemczech. I tak szczęśliwie się złożyło, że była tam akurat niespokrewniona para. Samczyk jest z roku 2010, dość młody. Samiczka jest trochę starsza, z 2008 roku. Ona ma imię Ami przez Y, a on jest Ramon. No i rzeczywiście ta samica nie dopuszczała do siebie żadnych samców, więc nie rokowała nadziei. W końcu zrezygnowano z, jej, z dalszych prób łączenia. Ale okazało się, że z tym młodym tym samcem, stworzyła duet i tolerują się, śpią na wspólnym hamaku i nic złego się nie dzieje. Są to zwierzęta o takim przyklejonym uśmiechu. Ludzie lubią na nie patrzeć, bo to jest taki leniwiec zrelaksowany, z uśmiechem przyklejonym do twarzy, oczka w lekkim no Troszkę wyglądają, jakby coś zażyły, ale nie wiadomo co. W każdym razie wyglądają na bardzo szczęśliwe. I tutaj taka ciekawostka: leniwce mają zmienną temperaturę ciała. Ona zależy trochę od temperatury otoczenia. Im jest cieplej w boku, to więcej jedzą, są bardziej aktywne. Im jest chłodniej, to też są mniej aktywne. I druga ciekawostka, zupełnie niezwykła, no są w większości roślinożerne, ale lubią dodatek jajka, czy dostają też gotowaną pierś ku i lubią sobie czasem coś takiego zjeść, bo zdarza im się w naturze plądrować ptasie gniazda, wbrew pozorom. Także obserwowanie leniwców może się wydawać nudne, ale pewien mu znajomy, badając ptaki w Amazonii, spotkał leniwca, który był na ziemi, a więc przyszedł zrobić kupę, zszedł z drzewa i pobiegł do obozu. Jak twierdzi było to blisko, żeby pokazać tego leniwca innym uczestnikom tego obozu naukowego w tej dżungli amazońskiej i wszyscy przybiegli, żeby zobaczyć leniwca. Znikł. Nie ma leniwca. Uciekł, krótko mówiąc. Więc to tak, jak się czasem opiekunom żółwi, którzy wynoszą żółwie na spacer w ZOJ, proszę, żeby tylko im się te żółwie nie porozbiegały, bo wszystko jest możliwe. Leniwiec jest zupełnie niezwykłym zwierzęciem pod wieloma względami, ale przede wszystkim z powodu na barwę sierści i to, że on żyje właśnie odwrócony grzbietem do dołu. Zdarza się bardzo często w dżungli amazońskiej, że wilgoć i glony sprawiają, że on staje się zielony właściwie staje się niezauważalny. I ta jego powolność jest tak naprawdę ochroną, bo w tej dżungli wszystko się Rusza. I gdyby on też się rusza, to by mógł być zauważony przez drabieżnika, że się nie rusza albo bardzo powoli. To jedyny moment, który jest poważnym zagrożeniem dla leniwca, to jest właśnie to robienie kupy na ziemi. No nie mogę, nie mogę ukryć uśmiechu, doktor opowiada tak wyraziście i barwnie, że od razu chciałbym poobserwować leniwca. Może niekoniecznie w trakcie jak tę kupę robi, ale w ogóle, bo wydaje mi się, że to jest miłe. Całe życie w slow motion. Naprawdę można pozazdrać. So we are in the far end of Costa Rica, but this is not end for Slows. This is just the beginning and this is the center spot for sloths in Costa Rica. And this is, you know, Sloth Sanctuary. The best place for, for them and just uh, to see them. And we have a grandson of the owner. Okay, tell me a few words about this love sanctuary. It's 23 or 22 years old. Well, the sanctuary was actually um, founded 22 years ago with Buttercup who was brought to us when she was a baby. Um, she was rescued by three young girls who are her neighbors. At the time, they were six years old. They'd found her mother had been hit by a car and they brought her here to my grandmother. At the time my grandmother wasn't rescuing um, mm -hmm. sloths. It's the very first one. Mm -hmm. We didn't know much about these animals and it appeared that most of the world didn't know either because when she'd contacted mm -hmm. different zoos and zoologists and zookeepers they said that three-fingered sloths don't live very long in captivity. Mm -hmm. Usually maybe six months or eight months before dying. And now it's 22 years. Exactly. But a couple is now 22 years old so um, you can imagine that as Buttercup spends every six months longer in captivity since she'd arrived people would begin to tell the word mm -hmm. to everybody else about these animals so eventually they brought us other sloths we mm -hmm. observed how they lived in the wild and learned that most of what it was been written in literature was incorrect so my mm -hmm. grandmother learned about these animals through careful observation and experience whereas Some animals you can learn about through literature. She found that the literature that was written about sloths, it didn't add up to what is actually the real mm -hmm. um, lives of these animals. So here we are, 22 years later. We've rescued and released many sloths back to the wild. We're very successful at what we do, and it's a family sanctuary. Mm -hmm. It's a family business? Yes. And uh, sloths are not so... Um Family creatures you know they no. like to be solitude.: That's right, hanging just on, on the their tree own. yeah that's true. And uh, the sanctuary is a quite famous place, lots of people here, even I met a few Polish, so good business, thank good you. Uh, idea, and you know keep on hanging and simply take care about that's small, very small monsters. That's very true. Okay, Thank you so much. Thank you. To podcast, nie tylko dla Orłów. Rozpadało się. Rozpadało się mocno, ale tutaj tak pada. 10 minut popada tak, że jesteś po prostu mokry. Wszystko i potem przez dwie godziny słońce, takie, że wyschniesz 15 minut i znowu popada, i znowu słońce. I, i wracam do rozmowy z Jeffem. Przetłumaczę wam dla tych, którzy nie umieją angielskiego. Czyli... Zacznijmy ten podcast od początku, tak jak powinno być, z bananem na twarzy znowu, z fantastycznymi przeżyciami. Jest godzina druga, może trzecia? Nie, druga, bo o drugiej zaczyna się kolejny tur. No i już? witam Was w podcaście numer 500 500, 500, 500 jak to brzmi? Witam Was, jak wspomniałem, we dwójkę ja i Buttercup, czyli leniwczyni powiedzmy sobie tak, która, tak jak Jeff powiedział, jest tutaj od 22 lat i w życiu nikt by się nie spodziewał, że ona może tak długo żyć, ale nie wiemy, jak długo leniwce żyją, bo dzisiaj jest podcast o leniwcach. Ja i Buttercup, będziecie mieli kilka zdjęć, będziecie mieli filmik, jestem do tego podcastu bardzo przygotowany, mocno, więc dzisiaj będzie. I do wysłuchania... I do oglądania, i wszystko co możecie, i słyszycie deszcz z końca Kostaryki, bo jestem zaraz blisko Puerto Viejo, granicy Panamy, do której powiem wam, za parę dni chcę się przebić. No nie będzie to łatwe, mówiąc szczerze, już mówiłem chyba wcześniej, że mam troszkę stresa, ale dzisiaj o leniwcach. Leniwcach powiem wam, co od godziny 8 się zdarzyło. Wstałem o godzinie 6 jakoś nie mogłem. Nie mogłem spać, ale to nie dlatego, że nie mogłem, tylko po prostu tu się zauważyłem: człowiek dość szybko regeneruje. I jak chodzę spać o 10, 11, 12, to wstaje tak piąta, szósta, budzę się może, tak jak powiedziałem. No i potem co tu robić? Wyszedłem sobie na siadanko, na górę, pooglądałem troszeczkę kraby. Muszę wam powiedzieć, że kraby są fantastyczne, bo tu się nazywa nad Krab. On wchodzi na palmę, jest, jest ogromny. Jest ogromny, jest taki jak mniej więcej talerz y, do, y, do drugiego dania. Jest naprawdę tak mniej więcej z 30-40 cm y, w, w obwodzie i on wchodzi na tego kokosa, na palmę kokosową i obskrobuje sobie z tego miękkiego, y, y, z tego miękkiego y, kokosa i potem dobiera się do, już do otwartego. Do no i potem przebija tymi swoimi wielkimi szczypcami to twarde i wyjada sobie kokosowy miąższ I naprawdę jest to krap. muszę sobie o nim poczytać powiem Wam może e, w innym podcaście I to są marzenia właśnie które się spełniają i e, następnym marzeniem tak sobie myślę właśnie, że mogłaby być Japonia albo Dakar, ale zobaczymy, jeśli są marzenia to jest cel w życiu, jeśli jest cel w życiu to warto żyć, a może jakąś rodzinę by założyć, może syna, córkę, może żonę. To też jest marzenie. Dlaczego nie? To pewnie by kosztowało trochę więcej, a ja z Poznania jestem, więc wiecie, jak to jest. Tak. Zatem... 500. Dużo, mało? Dużo. Ale o tym pewnie powiem wam na dziesięciolecie podcastu, nie tylko dla... teraz nie będę się rozwodzał czy jak to się rozwijał, jak to się mówi i tak już jest mokro i, i tak już Pan Bóg, czy ktokolwiek tam na górze jest, natura leje wodę na maksa, a ja po muszę iść się spakować wziąć moją przyciętkową walizkę i jedziemy dalej jedziemy dalej i zobaczymy jak to będzie mam nadzieję, że wszystko się ułoży. i mam nadzieję, że będziecie słychać dalej przez morza, następne 500 odcinków Podcast nie tylko dla orów, No to najlepszy polski podcast, można by powiedzieć, podróżniczy. Chyba jedyny. Ale cóż, taki mamy świat, taki mamy klimat, jak ktoś kiedyś powiedział. E, cieszmy się z tego, co mamy i nie narzekajmy. A ja cóż, e, jeśli chcecie szczegółów, jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o tym miejscu, napiszcie do mnie, e, ja wam wszystko wytłumaczę, wszystko wam powiem. Um, i tyle i fantastycznie i planujcie, je, jeździcie, e, zwiedzajcie e, no i co, i piosenka na koniec może mi się uda jakąś znaleźć o Leniwcach e, dlaczego nie e, jeszcze nie pomyślałem o tym ale co dokładnie, ale myślę, że coś znajdę i e, żegnam Was w bardzo deszczowym dżunglowym, kostarykańskim E, nastroju z e, zaraz przed Kaluitą jakieś 10 km jest właśnie Sanctuario de Osos, czyli miejsce z którego nadaję. Zatem dziękuję Wam jeszcze raz za te 500 podcastów. Mam nadzieję, że jesteście zadowoleni z gościa, z którym dzisiaj e, przeprowadziłem e, podcast. Gościa, z którym przeprowadziłem podcast, nie, tak się nie mówi, z gościa z gościa w moim podcaście, czyli z Buttercup najstarszym żyjącym leniwcem na świecie, myślę, że jeszcze pogadam o leniwcach trochę więcej dalej ale na dzisiaj to wszystko i cóż do usłyszenia na wstępnym podcaście z Kostaryki, jeszcze z Kostaryki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 Kolejny odcinek, a w nim, w nim poruszy takie oto temat. No i jeśli słyszycie po mojej lewej stronie jakąś wodę, to dobrze słyszycie, bo to jest może Karaibskie. Morze Karaibskie, plaża? To czysta nie jest, no ale zauważyłem już coś takiego, że z tej strony już ludzie są troszeczkę inni, już klimat jest troszeczkę inny i czystość też in this tree there is one of the most extraordinary plant But it's one animal that I don't need to sneak up on Ooh, this extraordinary creature is half blind half deaf and this is just about as fast as it can move that's what's going to happen to you if you live on nothing But leaves. It's a sloth. It's not exactly an enthusiastic leaf eater. A couple of half-hearted chews and the leaves go straight down to its stomach. Leaves, however, are not easily digested. The sloth's technique is to give them time. Then, eventually, this mobile compost heap pulls itself together and starts on a long and dangerous journey. This is a very unusual sight. A sloth in a hurry. It wants to defecate, and the only place it's happy doing that, oddly enough, is down on the ground. It only does it about once a week, but why does it come down to the ground to do it? And why does it nearly always choose to do so in exactly the same place? Whatever the reason, it must be very important, for a sloth on the ground is almost helpless. Any predator could attack it, and it doesn't have the speed to escape. Why it comes down in this way is a mystery. Nobody knows. Now he's finished, and back he goes up to the safety of the canopy. Leaves are not very nutritious. The sloth's way of compensating for that is not to eat more, but to do less. Its claws hook over the branches so that the sloth can hang without any effort of its muscles, which have been reduced to thin ribbons. And to save energy, it spends most of its time hanging around half asleep in the treetops. So, with very little muscle, and a reaction time only a quarter as fast as ours, how does a sloth's day compare with our day? In the time it takes me to write a few letters, the sloth just about manages to groom itself. While we have our lunch, the sloth nibbles a few leaves. And then, as we film the sequence for the series, it's time for another lap. <laughs> z mikrofonem zwiedzał cały świat. z mikrofonem zbity okały świat. Zmieka świat.